Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolność. Nie wolność, kochani rozumiem Wolności, oddać nie umiem Tak niewiele miałem, tak niewiele mam Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam Wolności, kochani, rozumiem Wolności, oddać nie umiem I płatochkami jąstrzyn kosi powiję, a nie nie nie nie nie, kosy nie a Поглядеть песенку заветную, ай для dla niego ай Aj, не не не na, na, na, na, na, na, na, na, Kasata, stała ja druga ja, stała ja nie ta, a nenene ne ne ne ne, a ne ne ne ta, a nenene ne ne ne a ne ne. В a в не не не не не не, не не не не не не не не не не не, не не не Witam serdecznie wszystkich na całym świecie. Jakkolwiek mówię w języku polskim, więc zapewne tylko niewielka, niewielka część odbiorców może zrozumieć to, co chcę opowiedzieć dzisiejszego wieczoru. I dodatkowo wiemy, że przecież... Nie można nas usłyszeć. No, oczywiście ja słyszę siebie w domu, na moich komputerach ze śmietnika, ale słyszę, wszystko działa. Będąc zaś w mieście, na różnych odbiornikach, no niestety nie miałem tej możliwości, żeby naszej rozgłośni usłyszeć, mimo że na tych samych odbiornikach uprzednio Słyszałem siebie, także siebie, nasze radio. Tak więc e, mówimy do ściany, ale nie jest to najgorsze, ponieważ e, kiedyś jak byłem na takim website'zie kalifornijskim, który się nazywał Experience Project, tam miałem swój e, port, portal, czy swój, swoją własną stronę i tam przybrałem imię Bolek. Bolek, ponieważ był Bolek i Lolek i Tola, dlatego wydawało mi się, że to ma coś interesującego, więc nazywałem się Bolek. Nie miało to nic wspólnego z niczym, poza tym, że po prostu było to dosyć dobre imię, bo wszyscy z całego świata zapamiętali i potrafili to wypowiedzieć. Miałem dużo pytań, jak to się ten Bolek, mówiłem, że to jest dla dzieci. Był kiedyś taki program bardzo popularny w Polsce i był tam bohater Bolek. Więc ja jestem Bolek i tak jakoś to chyba automatycznie wynikło. Wydaje mi się, że jak zakładałem ten profil, to tak próbowałem. To były moje pierwsze doświadczenia z komputerem i wstawiłem pierwsze co mi do głowy przyszło i okazało się, że wszystkie kroki pokonałem właściwie i zostałem zarejestrowany na tym portalu, na tej stronie internetowej Experience Project, który miał około 30 milionów chyba widzów, tak powiedzmy sobie. I tam dosyć, tak mi się wydawało, dość dużą karierę robiłem. Wtedy miałem bardzo trudny okres, depresyjny powiedzmy sobie i ten website bardzo mi pomógł, bo spotkałem bardzo dziwnych ludzi z całego świata, z Kalifornii, bardzo wyzwolonych i usłyszałem od nich dużo prawdziwych, ciepłych słów i to były moje pierwsze kroki w języku angielskim, także bardzo sobie ceniłem towarzystwo na tym website. Otóż ja zawsze mówiłem o sobie i o swoim życiu, bo generalnie, mówiąc krótko o niczym innym, nie umiem za bardzo opowiadać. Wymyślam historię, staram się uczyć, ale generalnie z czegoż mogę czerpać tylko ze swojego życia i wydaje mi się, że jest ono interesujące. Dlaczego tak myślę? Bo dużo filmów oglądałem. Właściwie każdy film, który oglądam, to wiem mniej więcej, co się stanie, bo jak się obejrzy tyle filmów, to pomysły są podobne i wiem, kiedy są momenty interesujące. Dla mnie tak mi się wydaje. Wiem, który film może być dobry albo zły. I w porównaniu z tym moja historia gdzieś tam się plasuje pomiędzy tymi dobrymi historiami, więc ja ze swoim tutaj powiedzmy sobie towarem e, przychodzę. No i Radio FMS Gdynia e, zawsze chciałem, jak i poprzednio Radio Amazing Radio Toronto, żeby pokazywało to co najlepsze w ten taki amatorski, bardzo prosty, bardzo niedrogi, najtańszy sposób, ale Zawsze najlepsze i jak państwo może ktokolwiek usłyszy kiedykolwiek, to moje tutaj prowadzenie, muzykę, radio, materiały, które przygotowywuję, no staram się, żeby były z górnej półki najlepsze możliwe moim zdaniem, bo taką dziwoną cechę posiadam i odkryłem ją jako dziecko, jak chodziłem do galerii oglądałem obrazy albo dzieła sztuki, to doznawałem takiej jakiejś euforii, dreszcze mnie ogarniały, jakiś przypływ kolosalnej energii, tak to na, naz, nazwałbym, w kontakcie z czymś pięknym, dobrym. I później słyszałem właśnie Tomka Opokę, który był niewidomym muzykiem i też opowiadał właśnie o swoich doświadczeniach w galerii i mówił, jak on odbierał obrazy mimo, że ich nie widział. I to było takie dla mnie jakimś łączącym elementem, że słuchałem zaparczywie Tomka Opokę. No to dzisiaj oczywiście znów dużo dobrej muzyki i to będzie taki puls dnia. Zastanawiałem się jak tutaj ten program poprowadzić, żeby był ciekawy. No i poszedłem do telewizji TVN24 i tam wybrałem niektóre z materiałów. Też mam jeden, dwa materiały z może z tygodnia albo z dwóch ubiegłych i je Państwu dzisiaj zaprezentuję oraz troszkę opowiem o wynalazkach, które udało mi się zrobić, które czynią mnie generalnie w środowisku, a zwłaszcza w rodzinie wśród najbliższych bardzo dziwnym obywatelem, wariatem niemalże. Zamiast się do roboty wziąć, tyle tych dzieci namachał i nic więcej nie robi. Nie taki pasożyt, niepełnosprawną robotę sobie załatwił i tutaj 24 tą robotę wykonuje. No tak mniej więcej w rodzinie się plasuje. Taka jest prawda, no więc cóż, jestem do bólu prawdziwy. i to jest chyba też dobre, bo jak od rodziny dostanie się takie chłosty, to potem już dookoła nikt za bardzo nie może ci nic gorszego zrobić, więc uważam to za bardzo cenne doświadczenie. Także trochę będzie chłostania dzisiaj i trochę takich opowieści pochodzenia rzeczy, generalnie pochodzenia dźwięków, bo dziś będziemy mówili o Trzy tonach, 3 tonach trisounds, ja to tak nazwałem, czyli że można wyśpiewać w ciągu, w jednej nucie kilka nut i zaprezentuję Państwu dzisiaj właśnie, można powiedzieć, źródłosłowie, tak bym to nazwał, czyli etymologię tego zjawiska, która jest bardzo wspólna dla muzyki tybetańskiej, na, do muzyki grania na trąbce, czy puzonie, czy na polskich trąbitach, czy też na innych instrumentach, które występują na całym świecie, a bardzo mają podobną technikę, więc pytanie się jawi, jak tak odmienne kultury z tak dziwnych zakątków świata mogą mieć tak wspólny element wyrażania się, ekspresji. I to jest właśnie interesujące i zrobimy to porównanie na podstawie właśnie trzy tonu, czyli w jednej nucie, jak to możliwe, że można kilka nut zagrać. Zaprezentuję Państwu parę przykładów i wydaje mi się, że to będzie Interesujące i oczywiście dużo, dużo dobrej muzyki, a dzisiaj głównie muzyka cygańska z całego świata, która też tak w jakiś niezwykły sposób łączy kultury, bo można powiedzieć indyjską kulturę. Potem z niej kultura gdzieś tam żydowska się wywodzi. Wiemy, że dawniej, dawno, dawno temu jak był jeden kontynent, jakby jeden kontynent, to gdzieś tam pochodzenie żydowskich korzeni jest właśnie z Etiopii. I potem przez Indię, przez kulturę żydowską, cygańską, to się wszystko gdzieś tam połączyło. I w tej kulturze właśnie cygańskiej uważam, że jest coś ponadczasowego, coś uniwersalnego, bo ma tak wiele wspólnego do siebie i klezmerska muzyka i wszystko, co jest piękne chyba, no to ma wspólną nutę, taką wyjątkową, dziwną wspólną nutę, że to się czuje, że mamy... Właśnie coś, coś tam jest na rzeczy. Coś jest łączy te sprawy, które pochodzą niemalże jak z Marsa, Wenusa, czy Jowisza, czy też z galaktyki, Kasiopeja, czy tak dalej, czy tak dalej. Tak odległe miejsca i każdy uderza tą strunę, śpiewa i wydobywa tą nostalgię, piękną nostalgię życia, która Irena kuran Bogudzka nazwała El sentimento tragico, że Polacy i Hiszpanie mają tą zdolność właśnie dociekania, obserwacji życia, która wynikła z tej, tego tragizmu, wielkiego tragi, tragizmu i to zostało przekształcone, wytworzone w jakiś wspaniały diament. Co się tam na, nazywa, to się właśnie el sentimento tragico, czyli sentymentalny tragizm życia, co Polacy i Hiszpanie mają gdzieś tam w genach wpisany. Dzięki temu ta muzyka, jaki blues, który też się zwoży, stworzył, wykreował z cierpienia m, afrykańskich m, m, Amerykanów. Więc jest to podłoże, ten dynamit i potem to się przetwarza w wspaniałe utwory muzyczne, które przemawiają, dotykają nas, bo są tak niezwykle autentyczne. Radio FMS Gdynia. Dzisiaj to co najlepsze, morskie, cygańskie z całego świata dla Państwa. Z naszego niewielkiego mieszkania przy ulicy 3 Maja, jakieś 300-400 metrów od Polskiego Morza Polskiego Bałtyku. Także zapraszam i smacznego Czas. Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata, to powiedziałbym, gdzie ta geja niej tym ja, gdzie ta koja wymarzona wsta, gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? gdzie ta prawa. Na szeroki świat, gdzie takie ja przywieję dnia, gdzie tako ja wymarzona nas W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest. Gdzieś na dnie wielki szaf, Leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz, w kompasie igła zardzewiała Lecz kierunek znam, biorę wór na plecy I przed Gdzie ta keja przy mnie ten wiatr, Gdzie ta koja wymarzona wsta, Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmam? Gdzie ta brama? Na szeroki świat, gdzie ta ja przy ja, gdzie ta koja wymarzona wsta, w każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Wyszły lata że rzęsą zarósł stan, a na przystani czułno stało kolorowy pa Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał stę, ale dalej marzy o załodze ten samotny łeb. Gdzie ta ja przy ten ja, Gdzie ta ja wymarzona w gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie takie jak przy niej ja? Gdzie ta koja wymarzonasta? W każdej chwili płynę w taki rejs Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? Właśnie, właśnie. Gdzież to jest? Gdzie to jest? Gdzie jest to nasze miejsce? Gdzieś tu, może tam w przestrzeni które możemy nazywać własne, osobiste, prywatne, a niestety żyjemy w czasach, kiedy coraz mniej tej kołdry, ponieważ jak to się mówi, każdy ciągnie kołdrę na swoją stronę i zawsze ktoś tam ma te stopy odkryte i mu marzną. Więc jak się w tym wszystkim znaleźć? Z jednej strony człowiek myśli wrażliwy, że chciałby być ci, którzy śpią w tym samym łóżku, żeby było im ciepło, przytulnie, spokojnie, cicho, jak w uchu. A z drugiej strony no nad ranem chłodno po tych stopach ciągnie i co dalej? Jak to teraz tą sprawę rozwiązać? Mówię o tym, że tej kołdry coraz mniej i coraz więcej osób zmarzniętych, dlatego być może wymyśliłem tutaj dla Państwa, dla Polaków, dla świata może coś, co już jest, a coś, co ja w jakiś sposób ulepszyłem, można powiedzieć, bo to moje rozwiązanie jest całkowite. Wymyśliłem więc taki strój, kombinezon, który można nałożyć w całości, taki troszkę jak śpioszki dla dzieci, jest tym, że jeszcze z kapturem, także całe ciało jest schowane, tylko buzia wystaje i to jest taki kombinezon, który jest ogrzewany podgrzewany za pomocą baterii. Dotychczasowe rozwiązania niestety nie są doskonałe. Próbowałem, bo zawsze mi nogi marzły. Mieszkałem albo gdzieś tam w basementcie w Kanadzie, albo na podłodze, czyli na piętrze zaraz do ulicy, czyli też prawie na ziemi, na betonie, więc w nogi zawsze zimno i tak dalej, i tak dalej. To też troszkę pomogło, bo człowiek się przyzwyczaił do ciągłego cierpienia, Będąc też w świątyni buddyjskiej, no to tam nie było ogrzewania, był piecyk, takie kaloryferki na olej. No i jakoś trzeba było sobie dawać radę i udawać, że jest świetnie, no bo dużo ludzi mieszkają zaraz przy samym ołtarzu. Także no nie wypadało tutaj się łamać, jeszcze chłopak z Polski, no tutaj całe takie międzynarodowe towarzystwo ale mniej więcej skład się zmienił 5 czy 6 razy, ja zostałem do końca, aż świątynię sprzedano i musiałem się wyprowadzić. Także no, dochodziłem tam do czegoś i w końcu okazało się, że budynek został sprzedany. Więc się wyprowadziłem. Więc zimno, przyzwyczajenie do cierpienia. Z czasem to się bardzo ceni i szanuje, bo to jest ważne. Na tych ostatnich etapach rozważań właśnie trzymanie cierpienia na wodzy jest bardzo istotne, mimo że się mówi, że na pierwszym poziomie badisatwa nie odczuwa cierpienia, natomiast ja to tak sobie przerobiłem i wymyśliłem, że owszem cierpienie jest albo większe, z tym, że ono już tak nie, nie badruje, nie, nie męczy, znaczy cierpienie fizyczne. Wciąż jest cierpienie psychiczne, jak ktoś cię zrani, to boli, trudno się z tym pogodzić, dać sobie z tym radę, no ale w sumie w tym schorowanym ciele, wycierpianym na różnych tam frontach, powiedzmy sobie, światowych, Człowiek się hartuje, staje się twardy i teraz też następna sprawa jest, żeby w tej twardości jednak zachować trochę serca, żeby nie zgubić tego pomysłu, z którym się startuje w tą podróż do oświecenia i dostarczyć do końca ten element współczucia, sympatii, empatii, żeby po prostu nie stać się takim zatwardziałem, po prostu dziadygą, no nie zawsze to wychodzi, będąc twardzielem trudno się rozklejać, ale no tak jak mówię, mam nadzieję, że Państwo rozumiecie co mówię i jak mniej więcej sobie ta, tą ścieżkę gdzieś tam zaplanować. Cierpienie jest moim zdaniem i będzie, ale nie, nie aż tak staje się częścią pejzażu, tak też sobie wymyśliłem, że jest to ścieżka Chrystusa, że już tak boli, że nic się nie czuje. Więc takie, takie nowe rozwiązanie, które przedtem było, że jak boli cię lewa noga, to walisz młotkiem w prawą i już lewa mniej boli. No takie chłopskie podejścia, ale no, do tej pory dojechaliśmy tutaj do tego wieku. 54, już dojrzały mężczyzna chyba, a traktowany przez wszystkich jak smarkacz, co można by powiedzieć jest pozytywne, ale nie zawsze, bo po prostu to jest traktowanie eliminujące, eliminujące i zabierające, dyskryminujące. Dlatego to nie jest to coś takiego, że można powiedzieć chciałoby się mieć w swoim kalendarzu czy zbiorze płyt. Mniej więcej chciałem Państwu dzisiaj też przedstawić parę materiałów z historii tutaj ostatniego tygodnia. Zacząłbym od takiej sprawy z więzienia. Tutaj sobie zapisałem, zaraz Państwu przeczytam. Otóż żona prezesa Ambergold zaszła w ciążę, gdy była osądzona w łódzkim areszcie. Ojcem jest były ówczesny funkcjonariusz służby więziennej Tadeusz R. I tutaj po piosence zaprezentujemy Państwu wyrok. I jak tutaj dotarłem do książki napisanej przez pana, który mieszkał w tym mieszkaniu, gdzie ja mieszkam, czyli szef polskiego kontrwywiadu, ja go tak nazywam, bo było ich ośmiu, bezpośrednio podległych ministrowi jako niezależna komórka, którzy sprawdzali wszystkie niedociągnięcia itd., itd. I w tej książce właśnie wyczytałem we wstępie bardzo ważne zdanie, że te wszystkie osoby, które pilnowały ofiary, zazwyczaj dochodziło do ni z nimi do zbliżeń seksualnych, i to jest takie nowum znaczy coś notorycznego, nie nową, tylko coś notorycznego, że wszyscy ci kaci, którzy tam byli, po prostu wykorzystywali te kobiety i jeszcze z nimi dodatkowo zażywali przyjemności. Może było to obustronne, może tam nie było jakiegoś typu no, przemocy, no, ale sami sobie państwo zdajecie sprawę, że... Prawdopodobnie ta kobieta nigdy nie wybrałaby tego sympatycznego dżentelmena, który jest jej tutaj klawiszem, tak powiedzmy sobie. Ja chodziłem do szkoły, do Wyższej Szkoły Morskiej z panem Brukowskim, bardzo dobrym moim kolegą, który został niedawno mianowany szefem więziennictwa polskiego no mógłbym do niego zadzwonić, ale moje tutaj zdolności operowania są tak ograniczone. Byłem ostatnio właśnie na spotkaniu z Syberia, z Sybirakami. Chciałem wstąpić do tego stowarzyszenia, bo mi zależało do tej grupy ludzi, ponieważ pisałem książkę, no i niestety okazałem się osobą politycznie niepoprawną, niegrzeczną i która mogłaby przynieść wstyd stowarzyszeniu, mimo że tam otrzymałem bardzo cenne artykuły, chyba od wiceprezesa, który to w tych artykułach było stwierdzone, że wszystkie osoby, które były tam na Syberii mają ten syndrom, ja to u mnie się nazywa schizofrenia paranoidalna, ale to jest uznane, że no, proszę sobie wyobrazić, że trudno wyjść z oświęcimia normalnym. I tam będąc na Syberii, no to byłoby jeszcze gorzej, bo to było 5-6 lat non-stop tragedii i no, po takim czymś, zwłaszcza jako dziecko, jak mój ojciec, no to wiadomo, że się nie wraca. Nie wraca się i to lekarze, doktorzy, specjaliści, naukowcy uznali jako syndrom, który się nosi, niesie w rodzinach, także mam tą swoją szajbę w pełni udokumentowaną. No i tam będąc właśnie dowiedziałem się, że jednak za bardzo tej szajby dużo, że no nie nadaje się, bo bym wstyd przyniósł stowarzyszeniu jako ten wariat, ale dowiedziałem też się dobrej informacji od zarządu, że mam żółte papiery, to mogę sobie mówić co chcę. No to znaczy, że dostałem parol wolności słowa w kraju. Mogę mówić to, co mi się chce, mogę głosić to wolne słowo, mimo że robię to już od 30 lat i nigdy nikt mi nie zarzucił, nigdy nikomu krzywdy nie zrobiłem. No to przewirwijmy sobie tutaj te chłastanie i posłuchajmy muzyki, a zaraz troszkę po tym będzie materiał z więzienia polskiego, polski, rocken oral Zdjęcia Uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie artykułu 199 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 Kodeksu Karnego wymierza oskarżonemu karę jednego roku pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułu 70 paragraf 1 Kodeksu Karnego wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszony okres trzech lat próby. Oskarżony nie przy, przyznał się na etapie postępowania sądowego. Wyrok zapadł w trybie konsensualnym. Oskarżony dobrowolnie poddał się karze. Wyrok, który zapadł w dniu dzisiejszym w rozprawie przeciwko Tomaszowi R. jest wyrokiem zgodnym z wnioskiem prokuratora zarówno w zakresie kar zasadniczych, jak i kar dodatkowych i kosztów postępowania. Oczywiście ostateczna decyzja w kwestii, czy prokuratura złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku,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 Uwierz mi, teraz i tu zależy mi, ja tego myślę, ja tego wiem, zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spleł. I'm mm -hmm. Na to ty się spuścisz czy nie? Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy. Zależy. Pół godziny prawie po godzinie dziewiątej, spokojny wieczór po tych straszliwych zajściach w Europie i Polsce. Prawie pół miliarda, przepuszczam, w Polsce strat po wichurach, jakie przeszły. A my w tym czasie pracowaliśmy, stworzyliśmy ten kombinezon. Nasza bateria, trochę ciężka, 18 kg ale 4-5 godzin cały, całe ciało jest ciepłe, aż się poci, także to jest dobre rozwiązanie. Chciałbym, żeby to było dla wojska, dla policji, nawet dla księży, dla kobiet, które, zwłaszcza kasierek, które pracują tam madzną czasami w tych sklepach, przecież to jest 150 tysięcy pracownik, pracowników tych wielkich marketów, także dla straży, Pożarnej, Straży Miejskiej. No generalnie obliczyłem, że około miliona osób mogłoby ten kombinezon nosić, a zwłaszcza byłoby to świetne rozwiązanie dla ludzi bezdomnych, bo gdyby taki bezdomny miał kombinezon tego typu, który kosztuje około powiedzmy sobie 650 zł według moich obliczeń, można byłoby tylko mu wymieniać bank baterii, dwie baterie na noc i no, w najgorszych warunkach mógłby spokojnie gdzieś tam sobie jako bezdomny przesiedzieć, jak już nie ma miejsca, u Wiśniewskiego, u Janka Wiśniewskiego, wspaniałym ośrodku tu rekreacyjnym prowadzonym przez prezydenta Szczurka i fantastyczną fundację. Po prostu byłem tam po przyjeździe do kraju, spędziłem parę dni, bo Polska przyjęła mnie otwartymi ramionami, także koczowałem, było dosyć przyjemnie, także... Tutaj też odpowiadam troszkę na wezwanie pani Dulkiewicz, prezydenta Gdańska na temat konstruktywnego krytycyzmu To nie znaczy, że jest tu jakaś opcja ta albo tamta. Jest jedna opcja: Polska i Polacy. Polska i Polacy. Kiedyś w przyszłości chciałbym taką grupę założyć: Polska i Polacy, bo to jest nasz azymot, przyszłość naszego narodu całego narodu, e, rozpieszniętego na całym świecie. Także mm, mówimy tutaj o sprawach dosyć drożliwych i bolesnych, ale przecież e, mówimy w sposób e, pozytywny, bo taki kostium naprawdę mógłby pomóc. Jak to mówi buddyjskie e, przysłowie e, tybetańskie, dowiedziałem się od Lamy że jeżeli e, ziemia pokryta jest wężami, to by się przed tym ochronić, nie zakrywamy całej ziemi, jak to teraz ten system pryzm kontroli, wszystko kontroluje, zakrywa, tylko po prostu skórą, nie zakrywamy ziemi skórą, tylko nakładamy buty i dzięki temu możemy chodzić. Także taki bardzo prosty kostium mógłby pomóc, bezdomnym w Gdyni, nie jest ich dużo, dosyć dobrze, powiem, miasto jest prowadzone, czysto jest w miarę dobrze zorganizowane. Są niektóre fatalne luki, biurokracja i niezrozumienie, ale overall ogólnie rzecz biorąc nie jest najgorzej. Mógłbym powiedzieć po tym co obserwuję w Polsce, że jest to wzór dla Polski, nie jest doskonale, są straszne i tragiczne rzeczy się dzieją, taka jest prawda. To jest ten konstruktywny krytycyzm, Janek Wiśniewski i tak dalej, bezdomni, pijacy w centrum się walają. Spał taki u nas na klatce, jak mieszkałem jeszcze u ojca, i sikał, po prostu było wszystko zasikane, pijaki chodziły dookoła, było cudownie. No więc taka też jest prawda o tej naszej Polsce, ale ten kombinezon, przypuszczam, byłby przydatny. Ja nie chcę żadnych pieniędzy z tego, chcę tylko, żeby... No moja myśl twórcza została doceniona, a nie żeby wszyscy potraktowali mnie jak szmatę. Już nie mówię o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 548 zł, jako osoba niepełnosprawna, z pierwszą, najwyższą grupą kategorii niepełnosprawności. 4000 długu na mieszkaniu, obiecny tutaj, gdzie mieszkam. Obiecano mi program UPRECHT, tak mnie wymanewrowano że po prostu zasypiam z lękiem i budzę się z lękiem, co to będzie następnego dnia. No taka jest prawda. Pan prezydent Szczurek pomógł mi, bo dał mi służbę zdrowia. Za darmo jak przyjechałem od razu, bez kłopotu, wystąpiłem z pismem, dostałem. No ale potem po prostu ba bałęsałem się, spałem w parku. Teraz to mieszkanie załatwiłem, bo mi obiecali i teraz też dostałem dodatek do mieszkania, mogę dostać, może dostać, 380, ale już mi zapowiedziała Pani Ewcia z MOPS-u, której nigdy w robocie nie ma, tam po prostu taki bałagan w tym Mopsie, nikogo nie ma, niezorganizowany wstyd, Panie Prezydencie, Szczurku, wstyd. No, taka jest prawda i wszyscy wiedzą, kogokolwiek się nie spyta, człowiek na temat Mopsu, to po prostu zęby w tyk. No, taka jest prawda. Więc wracając do spraw niepełnosprawności, tutaj już na wyższym poziomie krajowym, mamy dziecko, piękne dziecko, bez rąk, z udarem, ledwo chodzi. Poprosiło to dziecko o wózek, o wózek dla inwalidzki i powiedziano, ministerstwo odpowiedziało, że no nie może dać wózka, ponieważ wózek przysługuje tym, którzy mają porażenia kończyn. A ponieważ dziecko urodziło się bez kończyn, no to nie, nie, nie, nie, nie mieści się. No, no Polska, ty duszę więzisz w czerepie rubasznym i kat siepie twe ciało tej głupoty ludzkiej. No taka jest prawda, no i to zostało powiedziane przeze mnie i pewnie za tą wolność słowa znowu będą mnie ścigali i, i chodzili za mną i pluli, mi pod nogi tutaj i, i na policję zgłaszałem, tutaj na mnie atakowali mnie, zaatakowali mnie w Lidlu, złożyłem e, w sieci Lidl złożyłem tam e, wniosek o rozpatrzenie tej sprawy, o rozba, rozpatrzenie wideo, nikt nie odpowiedział, po prostu kawał, szmaty ze mnie jest dwa fakultety, a to um, obywatelstwo kanadyjskie niepełnosprawny i syn można powiedzieć holocaust survivor i to jest po prostu mordą sobie mordą sobie mnie wycierają mną sobie mordą wycierają tak można powiedzieć no bo żadnej pomocy i tylko ja bym to nazwał generalnie celowe prześladowanie, ale jak mówię przyzwyczaiłem się do tego. Natomiast ta historia z tym pięknym dzieckiem niepełnosprawnym, która to grupa nie została wybrana przez partię rządzącą, bo są ci ludzie około 7 milionów, to duża, duża pomyłka. 7 milionów niepełnosprawnych w Polsce jest, około 3,5 otrzymuje pomoc Reszta gdzieś tam lata, lata, ale ta pomoc jest po prostu no, poniżej krytyki. W każdym państwie niepełnosprawni są jak święte krowy, się je traktuje i one zaświadczają o wielkości, świadomości rozwoju społeczeństwa. 5 tysięcy lat tradycji polskiej, 2000 tysiące od, no, od momentu, kiedy też tutaj mamy Chrystusa i tysiąc lat chrześcijańskiej historii. I mamy po prostu, no, bez nadzieja wybiera się innych i wiadomo już, że partia rządząca nie widzi swojego sukcesu chyba w Unii Europejskiej, więc wybiera kozła ofiarnego. Nie wybrano w tym wypadku teraz e, pokolenia czy ludzi pochodzenia żydowskiego, ale wybrano gejów i teraz gejów atakują, bo na tym można ugrać. No taka jest Polska i za te słowa proszę mnie uwięzić. Proszę mnie zamknąć do Kocborowa, bo mam 30 lat pracy dziennikarskiej i ani razu nie miałem żadnej wpadki dziennikarskiej. Bardzo rzetelne informacje przekazuję, no, ale taka jest prawda, no niestety. Więc proszę posłuchać teraz piosenki i za chwilę potem ta wstrząsająca historia o dziecku, bez rąk, które tak walczy, zostało adoptowane, cieszy się, śmieje się, no i nie dostaje pieniążków, bo po prostu nie przysługują mu, bo w tych, rąk, w tych rękach, które mu się nie urodziły, no nie ma tam nie be, be, bezwładności, więc ministerstwo uznało, że nie należy. A zaraz zobaczymy, jak tutaj inni sobie kapustę rozdzielają i fajno jest. Także zapraszamy do rock roll. grozy mieści, hej, hej, aho! strasznym bohaterem, hej, hej, aho! Jest stojący tam za sterem. Bardzo wędny łyscy, ty, co na szaku cały ścisk. Stary, chłopcy, ciągnąć bały, pod nazorem łys tej bały. wciągni choćbyś padł na wysk, gdy nad tobą jaja błysk. Brać chłopcy, brać do pracy, pod nazorem wędnej plazy Bo, blasy, bo się na dnie, ty, co gąbką, czesze się! W gdzieś na bliskim wschodzie Hej, na hey, ho! Gdzie łysina nie jest młodzież modzie Hej, hey, aho! Powiedziały cud chórysy Hej, hey, ho! Jaki brzydki jest ten łysy! Choćby górę złota dał Nie służysta z naszych dział Dalej popsy ciągnąć pały, pod nazorem łystej pały Ciągnąć byś pan na pysk, gdy nad tobą jaja błysk Brać się popsy, brać do pracy, pod nazorem wrednej klasy Może znajdzie się na dnie, gdy w sobą się Tak okrutny bywa los, hey, hey, mu nie spadnie z głowy włos Mu nie spadnie z głowy włos z desperacji więc matrosy Hej, hej, aho! Wyrywają sobie włosy Potem widok taki klas, las bardziej niż nikaz Dalej chłopcy ciągnąć bały Bo nadzorem łysnej bały Ciągnij chłopcy spadł na pyst Gdy nad tobą jaja ja się chłopcy brać do pracy Bo nadzorem prędnej glacy Bo znajdzie się na dnie Ty co gąbką kończę się Kiedyś jakiś inny bryk Hej, hej, aho! Na dnie morza zniknął w mig Hej, hej, aho! Boce blaski łysej bały Hej, hej, aho! Mu latarnią się wydały I ty swój zmienić chciał się wśród skał Dalej chłopcy ciągnąć bały Bo nadzorem łysej bały Ciągi choćbyś padł na pyst Gdy nad tobą jaja błyst Braci mocy brać do pracy, bo nadzorem w pewnej klasy może znajdzie się na tnie, ty w co gąbko czeszcześ się. Szokująca decyzja urzędniczki NFZ odmówiła przyznania wózka inwalidzkiego adoptowanemu dziecku bez rąk i z niedorozwojem nóg. Powołała się na przepisy, że wózki są dla osób z porażeniami kończyn. A tu porażenia nie ma, choć prawie nie ma też kończyn. Ta argumentacja wręcz poraziła matkę, a na szczęście i NFZ, który przeprasza za bezduszność i obiecuje poprawę. Renata Kijowska. Bartek pisze samą prawdę. Jego mama jest nie, fajna. Nie. I waleczna. Choć przy zdobywaniu dofinansowania NFZ do takiego elektrycznego wózka, który chłopiec mógłby sterować niepełnosprawną nogą, bo rąk nie ma... Poległa. NFZ odrzucił ten wniosek. Niepełnosprawność mojego syna niestety po prostu w, tej, w tych po prostu ramach się nie mieści. Nie tyle w ramach, co w ramkach się nie mieści. Właśnie tych w formularzu. Elektryczny wózek należy się dzieciom z porażeniem i niedowładem kończyn. I tu pojawia się problem, zwłaszcza jeśli chodzi o ręce. nie ma niedowładu kończyn, bo po prostu tych kończyn nie ma. Refundacji odmówiono. Brak uzasadnienia, informacji o porażeniu lub niedowładzie. Bo widziałam, że to dziecko, które urodziło się z całkowitym brakiem kończyn górnych, nie to kończyn dolnych. Nie ma tego indywidualnego podejścia. Wszyscy mierzeni jesteśmy po prostu tą samą miarą. Tak jakby każda niepełnosprawność, jakby każdą niepełnosprawność można było podciągnąć pod jakiś konkretny przepis. Na pewno pomożemy. Potraktujemy tę sprawę indywidualnie i jeszcze raz przepraszam za brak serca. Katowicki Narodowy Fundusz Zdrowia obiecuje znaleźć rozwiązanie dobre dla Bartka i dla innych dzieci. Poinformujemy naszych pracowników jak powinni właściwie interpretować przepisy i czasami nie tylko pochylić się nad przepisami, ale nad indywidualnym przypadkiem taka sytuacja już nigdy więcej się nie powtórzy. Pani Violetta chciałaby w to wierzyć. Wkrótce Bartek będzie miał operację nogi. Po niej wózek wart 18 tysięcy złotych będzie mu bardzo potrzebny. Podobnie proteza, którą co jakiś czas trzeba wymieniać. Wszystko po to, by mógł robić co kocha. Będę grać w piłkę. Mąskot pod nimi. Jak widać, świetnie się na boisku czuje. Pierwszy trening to był fajny. Pierwszy trening, pierwsze kroki, przy tym wszystkim. wszystkim pani Wioletta była. Pierwszy śmiech Bartka usłyszała w faktach. Od kiedy go zobaczyłam w pierwszym reportażu pani, zawsze, zawsze był pogodny, mimo po prostu swojej niepełnosprawności. To absolutnie go e, wyróżniało. Dzięki niej Bartek codziennie się śmieje. Także dziś w swoje dziewiąte urodziny. Żeby się udała operacja, żeby miała dużo pieniędzy. Wtedy będzie po prostu łatwiej, bo za nic pani Wioletta nie chciałaby, by było inaczej. Decyzja o adopcji wtedy małego szkraba była najlepszą w życiu, mówi. Jeśli miałabym jeszcze raz taką możliwość podjęcia tej decyzji, absolutnie bym jeszcze raz taką samą podjęła. Jest moim wymarzonym synem, jest po prostu tak samo wartościowym człowiekiem jak każdy inny. Renata Kijowska, Fakty. Nie na bielonych płótnach Na trumiennych Na trumiennych deskach Carska, zasmucona, kamienna twarz. Niebojarska, niecarska. Czy można zarzucać małemu chłopcu, że chce mieć pieniądze? Czy można mi zarzucać, że mówię, że jestem najlepszy, utalentowany, fantastyczny, młody, piękny, powabny? A co jest w tym złego? Jakież ja to prawo łamię? A wszyscy mówią, no byłbyś trochę skromniejszy tutaj te główki jak chodzę po różnych urzędach załatwiać swoje sprawy związane z niepełnosprawnością i w życiem codziennym, to zawsze, zawsze ktoś wpada, grupa jakichś urzędników, rozsiadają się koła i mają szkolenie albo konsylium. Po prostu non-stop jest to tutaj taka presja dziwna. Każdy jest na szkoleniu, każdy szkoli, każdy się uczni jest uczniem. Wszędzie. Wszyscy się uczą w tym mieście e, moim kosztem. Ja tak uważam, bo z tych nauk tylko wynika, że coraz trudniej, coraz gorzej mi się żyje. E, no, tak jest e, mniej więcej rzeczywistość. E, ja uważam, że jestem osobą jakiejś tak zwanej smirn campaign, to znaczy ktoś tworzy wokół mnie jakieś dziwne Plotki czy pogłosy, tak jak że trendowata. I dlatego wszędzie, gdzie nie pójdę, wszystko co robię napotyka się z kłopotami. Otóż ostatnio też próbowałem odtworzyć nasze stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które pomagałoby osobom niepełnosprawnym, bo jak widzimy nikt nigdy im nie pomoże i, i tak będzie. Czy to tak, czy tak, czy z tej, czy z tamtej strony politycznej, to 100%. A jak próbuję to robić, to pojechałem do sądu, złożyłem dokumenty, pytałem w sądzie, no traktowano mnie jak zło konieczne, przepychano, pchano, kopano, bo na początku twierdzono, że zgubiono. Dokumenty. Ja nie tworzę nowego stowarzyszenia. Ja odtwarzam stwarze stare, ale teraz yy, wnikło tak, że muszę odtworzyć, bo nie było zarejestrowane do KRS-u, mimo że stowarzyszenie było zarejestrowane na czas nieokreślony i było zawieszone. To wszystko zgodnie z prawem. W międzyczasie prawo się zmieniło znowu do Unii Europejskiej dyskusja. Coś, co powinno trwać do wiecznie. Nagle wyrejestrowano, zmieniono prawo, zadziałano wstecz, czy coś w tym stylu, bo zmieniono prawo, co nigdy w żadnym prawie nie powinno być. A w Polsce to jest normalka i w ogóle nawet nikt nie dyskutuje. I teraz mamy dyskusję typu proceduralnego. Będziemy mieli. Mimo, że jest siedem osób chętnych, które chcą odtworzyć, to dostaje listy z sądu z wyjaśnieniami, że ja to być chcę prezesem, że tym prezesem, który ma wszystkie całą władzę i tak dalej i tak dalej, że to jest niezgodne z demokracją. A ja zrobiłem to generalnie trochę też tak pod publiczkę, bo jak widzę, jak te stowarzyszenia i fundacje rządowe pracują, o czym dowiemy się pod koniec naszego programu z klipu, no to one właśnie tak działają, jak ja chcę być w moim stowarzyszeniu. Alfa i Omega, że wszystko robię do wszystkiego. No to oczywiście zbesztano to, że to jest niemożliwe, że to jest w demokracji. Po prostu zrobiono ze mnie matę podłogową w związku z rejestracją tego stowarzyszenia. Osiem miesięcy czekałem na jakiekolwiek informacje i dopiero musiałem pojechać. Otrzymałem w sądzie. No i teraz raz zarejestrowałem i powiedziano mi, że muszę mieć dokumenty, pewne papiery wypełnić. Wróciłem do domu. Za tydzień znowu wypełniłem papiery. Zawiozłem do Gdańska i teraz otrzymałem jedno pismo odmowę, drugie pismo odmowę. Statut nie jest w dwóch egzemplarzach. Nie podpisany przez tych. I prezes sobie uzurpuje prawo normalnie jak Hitler. Tutaj nie, nie, nie zrobiono na tym dokumencie. I jak dzwonię, no to e, nikt się nie odzywa. Pan Czek czami cierpliwość i tak dalej, i tak dalej. No na wszystkich krokach, na każdym etapie niepełnosprawni w mieście Gdańsku sobie tak tutaj są traktowani mniej więcej. Zamiast pomóc tej osobie, ja mówię, pokazuję, niepełnosprawny, wypytuję się, no to wypychano mnie, kopano, zepchnięto mnie, w końcu zrobiłem tak, że mimo, że wszystkie przesłanki są, jest siedem osób, które chcę działać i nie mogą założyć stowarzyszenia Taka jest prawda, będziemy dalej walczyli, ale no, na razie dwa, 3 tygodnie zmarnowane na dyskusję i dalej są gadki. 5 dni się czeka, żeby poczta przyszła, 10 dni po wyroku sądu, żeby przyszła do Gdyni, żeby.